Od kilku tygodni zaczęliśmy tutaj rozważanie tej księgi, księgi sędziów. I ostatnio w naszym rozważaniu patrzyliśmy na ten problem nowego pokolenia. I mówiliśmy o odpowiedzialności, jaka spoczywa na nas, aby to nowe pokolenie, które przychodzi po nas, nie było pokoleniem, które nie zna Boga. Nie było pokoleniem, które nie wie tego o tym, co Bóg czyni w własnym doświadczeniu, ale, że jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem, aby tak żyć, aby następne pokolenie, które idzie za nami, było pokoleniem, które jeszcze przewyższy nas w swej wierze i w swojej gorliwości dla Boga, które pójdzie jeszcze dalej niż myśmy zaszli <śmiech> i które pociągnie tą pracę, którą Bóg w swojej łasce dał nam zacząć, i jeśli Pan nie przyjdzie do tego czasu, oni będą kontynuowali to dzieło, do którego Bóg nas razem powołał. I w kontekście tych słów, czytajmy od wiersza 10 do początku wiersza 20. A gdy również całe to pokolenie wymarło, czyli to pokolenie z czasów Jozłego,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 ojców swoich. Tutaj, kiedy czytamy te słowa y, Pan, to pamiętajmy, że tutaj to słowo oznacza imię Boże. Tak? To jest opuścili... Może ja tak będę to czytał, żeby tutaj ponieważ to słowo się tu wielokrotnie pojawia. I myślę, że jest to ważne tutaj w tym kontekście, że mamy do czynienia y, z jednej strony z, z wiarą i czcią dla prawdziwego Boga, którego imię jest Jahwe, który objawił się pod tym imieniem. A tymi bożkami Kananu, Baalem asztartą i różnym Baalom i asztartą, ponieważ tak jak powiedzieliśmy ostatnio, oni w tych różnych miejscach byli czczeni pod różnymi jakimiś dodatkowymi jeszcze imionami opuścili Jachwę Boga ojców swoich który ich wywiódł z ziemi egipskiej i chodzili za innymi bogami spośród bogów ludów okolicznych i oddawali im pokłon drażniąc Jachwę tak, opuścili Jachwę, a służyli Baalowi i Asztartom. Wtedy zapłonął gniew Jahwe na Izraela. Wydał ich więc w rękę łupieszców, którzy ich łupili. I zaprzedał ich w ręce ich okolicznych wrogów. I nie mogli się już ostać przed swoimi wrogami. Dokądkolwiek wyszli, wszędzie tam była ręka Jahwe przeciwko nim na ich nieszczęście, jak zapowiedział Jahwe i jak Jahwe im poprzysiągł. I utrapił ich bardzo. Wtedy Jahwe wzbudzał sędziów i ci ratowali ich z rąk ich łupieżców. Lecz nawet swoich sędziów nie słuchali, tylko cudzołożyli, idąc za innymi bogami i oddawali im pokłon. Rychło spoczyli z drogi, którą kroczyli ich ojcowie, słuchając przykazań Jahwe. Oni tak nie postępowali ilekroć zaś Jachwę wzbudzał im sędziów to Jahwe był z tym sędzią i wybawiał ich z rąk ich wrogów póki żył ten sędzia gdyż Jahwe litował się nad ich skargami na ich gnębicieli i ciemiężców lecz po śmierci sędziego odwracali się i postępowali jeszcze gorzej niż ich ojcowie Idąc za innymi bogami Aby im służyć i oddawać im pokłon Nie zaniechali żadnego ze swych czynów I upartych postępków I zapłonął gniew Jahwe przeciwko Izraelowi I myślę, że jak w ten sposób to przeczytałem Widzicie jak wielokrotnie tutaj pojawia się imię Boże w tym fragmencie. jako kontrast wobec tych fałszywych bożków Kanaanu, którym Izraelici zaczęli, zaczęli służyć. I rozważając ten fragment widzę w tym fragmencie taki obraz błędnego koła. To, co tutaj jest przedstawiane, tak bym to nazwał. Jest to błędne koło. Jest to cykl powtarzający się przez całą tę Księgę Sędziów i szerzej rzecz biorąc pojawiający się w całej historii Bożego Ludu, jak również w historii Kościoła, Nowego Testamentu. Błędne koło. Po pierwsze, w wierszu trzynastym Opuścili Pana. wiersz 12. Opuścili Pana. Jakbyście spojrzeli do języka hebrajskiego, zobaczyli, co to słowo oznacza, to podstawą ukorzenia tego słowa leży koncepcja rozluźnienia więzów. Jak widzimy w całej tej księdze, nie było tak, że oni zupełnie zaparli się Boga, zapomnieli Boga, nie wspominali imienia Boga, nie mieli nic wspólnego z Bogiem, nie widzieli Go. Natomiast widzimy, że oni mając jakąś koncepcję Boga, mając jakąś historyczną świadomość o tym, co Bóg kiedyś uczynił, nie mieli bliskiej więzi z Bogiem. Ich relacje z Bogiem uległy rozluźnieniu. To wyrażenie porzucili Jachwę, czy opuścili Jachwę oznacza ich relacje z Jachwę uległy rozluźnieniu. Nie były już bliskie. A oni mieli jakąś z nim relację, ale na dystans. Oni nadal wierzyli w Jego istnienie, w Jego działanie, ale to nie było coś bliskiego im z ich sercą. To nie było coś, na czym oni by polegali, do czego by się odwoływali w swoich jakikolwiek problemach, czy swoich planach, ale ich relacja z Jachwem była luźna. Oni nadal wierzyli w Niego. Ale... Nie podążali za Nim każdego dnia. Nie szukali Jego woli, jego, jego chwały w swoim życiu. Ale co czytamy w tych samych wierszach? Za kim podążali? i Komu służyli? Wiersz 12 Chodzili za innymi Bogami. Spośród Bogów, ludów okolicznych. Chodzili za tamtymi. Nie chodzili za Jachwę nie mieli bliskiej relacji z Nim, ale zobaczcie, zaczęli chodzić za Bogami okolicznych ludów. Jak to chodzili? Czy tam ci Bogowie maszerowali przez Kanaan, a ci za nimi maszerowali? Czy... Na, z pewnością nie, bo jak czytamy wielokrotnie, te, ci Bogowie to mają nogi, ale nie chodzą. Trzeba nosić je na procesjach. Trzeba postawić je na jakichś noszach i dźwigać tych bożków, i wtedy oni chodzą. Ale na tych procesjach to ludzie idą za tymi bożkami i mają wrażenie, że te, te posągi, te obrazy, te ilustracje tych bożków, jaką by nie przyjęły formę, mają w sobie jakiś element życia chociaż mają usta, mają nozdrza, ale nie mają tchnienia, ale takie wrażenie sprawiają. I chociaż te wszystkie pogańskie bożki i bóstwa nie mają w sobie życia, to ich czciciele za wszelką cenę chcą sprawić wrażenie, że one mają życie, że one mogą pomóc, że one mogą usłyszeć, że one mogą odpowiedzieć, dlatego im rysują wielkie uszy. I dlatego malują im miłosierne twarze i wyciągnięte ramiona. I takie przedstawiają, żeby na takim czcicielu, takiego bożka, wywrzeć wrażenie, że on ma życie. Może mi pomóc. Mogę się do niego zwrócić. Izraelici rozluźniwszy związ ze swoim Bogiem, zaczęli chodzić za tymi marnymi bożkami i zaczęli sądzić, że te boszki dadzą im obfitość pól i że te bożki sprawią, że ich dzieci będą, że będą mieli dużo dzieci. W tamtych czasach, nie tak teraz, że tak wiecie, uważamy, żeby za dużo tych dzieci nie było. Oni to chcieli jak najwięcej tych dzieci i, i, i, i te bożki pogańskie obiecywały im mnóstwo dzieci. Więc oni sądzili, że, to, że trzeba im służyć, że trzeba im się kłaniać, że trzeba ich wielbić. Oczekiwali, że te bożki dadzą im. Zaczęli chodzić za tymi innymi bogami. I tak jak to już wcześniej tutaj obserwowaliśmy w tej księdze, to nie było tak, że oni natychmiast poszli do ich świątyni i zaczęli budować świątynię Baalowi, Asztarcie, ale widzieliśmy, że zaczęło się od stopniowej tolerancji zaczęło się od takich małych yy, yy, wydawałoby się, no niewiele znaczących kroków które zaczęły ich upodabniać do tego co widzieli w tym świecie wokół siebie i krok po kroku, krok po Na tym polega podążanie, tak? I noga za nogą, krok, krok za kroczkiem coraz bliżej tego cielca, tego bożka. Na początku tylko tak się uczeszę jak świat. Na początku tylko coś sobie przyczepię jak świat. Tatuażyk sobie zrobię tutaj, tak jak w świecie. Posłucham tej muzyki, co w świecie słuchają. Poglądam to, co oni oglądają. Krok po kroczku, krok po kroczku, coraz bliżej, coraz... Bardziej w ten świat. Aż w końcu twoja relacja z Bogiem już jest tak daleko. Twoje więzy z nią są tak rozwiązane, to nie to, że ty go nie wierzysz. Nie to, że do zboru nie przychodzisz. Ale twoja relacja już z nim jest. Nie masz już nic do powiedzenia z tym, co dzisiaj o twoim życiu przyczyni. Jak cię zapytam, a jak twoje życie z Bogiem, to patrzysz w podłogę i mówisz to nie Co to znaczy nie jest co to znaczy nieźle jak wygląda twoja relacja czy masz bliską więź z powiem? Czy, czy, czy lkniesz do tego Boga czy tylko po prostu masz imię, że żyjesz a twoje serce już zaślepione bożkami okolicznych ludów słuchasz tego co oni słuchają czytasz to co oni czytają rozmawiasz o tym o czym oni rozmawiają wyglądasz tak jak oni wyglądają nie różnisz się niczym od nich ale jeszcze masz imię, że żyjesz. Jeszcze nazywasz się wierzącym. Jeszcze sądzisz, że yy, masz relację z Bogiem. Chociaż ona jest taka luźna. Chociaż może nie jest tak, jak kiedyś była bliska. Nie jest tak, że jak kiedyś ta moja więź z była taka żywa i taka prawdziwa i taka rana. Dzisiaj jest taka luźna. Ale jest. Tym się pocieszasz. Tym się pocieszasz, że jest luźna zamiast nad tym płakać zamiast nad tym biadać, zamiast sobie zdać sprawę że to cię w końcu doprowadzi do tego, że będziesz w niewolił tych bożków zobaczcie jak to jest to powiedziane. po pierwsze, wiersz 12 mówi opuścili, czyli rozluźnili z z Bogiem, po drugie chodzili za innymi bogami i oddawali im pokłon, zaczęli w nich dopatrywać się czegoś, co jest godne czci. Zobaczyli w nich coś, co jest warte jakiegoś, jakiegoś hołdu, a następnie co? Zaczęli, wiersz trzynasty? Służyli. Stali się ich sługami. Tak to wygląda. Taka jest kolejność. Najpierw jakieś tylko z daleka idziesz za nimi, podążasz, potem coraz bliżej, potem zaczynasz, zaczynasz się je podziwiać. E, to wcale nie jest takie złe, to wcale nie jest takie... Jednak jest w tym coś... No to mi się podoba. Ta muzyka ma w sobie coś, co jakoś tak... Coś, coś, coś wnosi do mojego życia. No nie możesz powiedzieć, że ona jest zła i tylko straszna. Nie. Może są jakieś rodzaje tam takie już jakiegoś tam punk rocka, czy jakiegoś tam kompletnego bagna narkotyków, ale przecież nie wszystko muzyka w tym świecie jest taka. Jest wiele muzyki miłej, przyjemnej, i nie, nie mów mi, że, że ona niszczy moje życie. Nie wmawiaj mi, że ona tutaj jakoś spłyca moje życie, czy, czy, czy, czy, czy jest jakąś formą głupoty. Ja, ja po prostu się w to nie, nie, nie, nie wdrażam w, w jakieś filozofowanie na temat tej muzyki. I czy ja muszę w każdym z tych filmów się zastanawiać, czy to. Pan Jezus by to chciał ze mną oglądać i czy to warto jest Czy ja nie mogę po prostu sobie dla przyjemności, dla odpoczynku popatrzeć, a to, że tam trochę golizny, to, że tam coś powiedzą jakiegoś tam bliźnierstwa, to, to, że rzucą imię Jezusa, czy... Co, z, z, z, nie róbmy z igły widły. Bo zobacz przecież, że to jest no, takie... Jednak jakieś czegoś się nauczyłem z tego filmu, coś się dowiedziałem... Coś tutaj przeżyłem. Nie mów mi, że ja muszę teraz jakoś skromnie wyglądać i że muszę jakoś swoim wyglądem też reprezentować Boga, bo to, to Bóg patrzy na serce, a nie na to, jak ja wyglądam To nieważne, jak ja się nastroszę, jak ja się nasmaruję i jak to ja przywieszę sobie, gdzie ja się natatuażuję. Na, na, na Przecież to tylko ciało, to tylko zewnętrzne, to nic nie ma znaczenia. Oczywiście, że to tylko zewnętrzne i że to nie ma znaczenia. Ale to, że chcesz słuchać tej muzyki, to, że chcesz mówić tak, jak ludzie mówią, to, że chcesz tak wyglądać, to wynika z tego, że właśnie w Twoim sercu coś już się zmieniło. To właśnie tu jest problem. Problem nie, nie jest tak, tak naprawdę w tych rzeczach zewnętrznych tak bardzo poważny, jak problem jest w tym, że to, co zewnętrzne, płynie z Twojego serca, które rozróżniło relację z Bogiem a podziwia tych poszków wokół i chcesz naśladować tego tych, co wokół widzisz i chcesz tak, jak oni wyglądać i chcesz tak, jak oni, być akceptowani i nie chcesz się od nich różnić nie chcesz być jakimś innym nie chcesz odseparować się od tego świata ale chcesz mieć taką luźną więź z Bogiem ale chcesz też widzisz też wartość tych poszków, widzisz też to, że one też są godne podziwu i godne chwały nie taki jak Bóg, oczywiście, absolutnie. Ale no nie można przecież wszystkiego odrzucać. Nie można być takim radykalnym. Nie można tak tutaj teraz wylać dziecka z kączelu. Ale zastanów się. Zastanów się dobrze. Czy kiedyś też tak patrzyłeś, czy kiedyś też tak myślałeś, kiedy Twoje więzy były bliższe z Bogiem? I czy kiedy słyszysz o tych, czy czytasz jakieś książki czasami, czy, czy, czy słyszysz świadectwa ludzi, którzy chodzili blisko z Bogiem, czy dostrzegasz też taką postawę w ich sercach? Czy, czy kiedy czytasz Apostoła Pawła, czy, czy widzisz w nim jakiś zachwyt tym światem? Czy nie widzisz w jego słowach odrazy do tego świata? Czy nie widzisz, że wszystko inne nazywa gnojem i błotem? i niczym, co nie jest warte utracenia czegokolwiek z Jezusem Chrystusem. Czy myślisz, że przyjaźń tegoś z tym światem to jednocześnie aprobata Boża? Kiedy Bóg Ci mówi wyraźnie, że kto chce być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Krok po kroczku zaczęli za tym iść, to zaczęło ich intrygować, to zaczęło ich pociągać i w ostateczności stali się niewolnikami tych Bogów. Taka zawsze jest kolejność. Krok po kroku, Jakub pisze to w swoim liście. Najpierw jest tylko, gdzieś się rodzi się jakiś zalążek porządliwości, pewnych rzeczy. A jeśli tego zalążka nie usuniemy z naszych serc, jeśli z tym się nie rozprawimy, to zaczyna to w nas żyć, to zaczyna to się w nas rozwijać, zaczyna się wyobrażenie, jak to będzie w końcu popełniamy to i potem zaczyna to nad nami władać my sobie nie zdajemy sprawy często jak poważne są konsekwencje naszego nieposłuszeństwa i naszego rozluźnienia relacji z Bogiem Wierz 12 i 14 mówi nam że prowokowali Boga do złości od wiersza 12, drażniąc Jachwe. Drażniąc Jahwe. Wiersz 14. Nie, to nie jest wiersz 14. Tutaj w wierszu 12 jest drażnili go. Prowokowali go do, do, do, do złości. A wiersz 14 mówi, zapłonął gniew Pana na Izraela. Wyobraźcie sobie kochające się małżeństwo. Nie trudno chyba sobie wyobrazić, Pewno mamy taki wokół siebie. Wszyscy łatwo sobie możemy wyobrazić. Kochające się małżeństwo. Mąż kocha żonę, żona kocha męża pewnego razu mąż dowiaduje się, że żona jego była na dancingu z jakimś obcym facetem. I faktycznie no, mówiła, że musi zostać w pracy dłużej. I tak się jej przedłużyło, że nad ranem dopiero zjechała. A tutaj jakiś brat mówi, słuchaj, Byłem, tam przechodziłem i tak, tak całkiem przypadkowo zobaczyłem twoją żonę tam z jakimś facetem z jej biura. I tam mówię, obciskiwali się i tego. I ty wiesz o tym? Ty, ty coś. A on, nie, to, co tam mówisz? nadek była, no to co ją kocham? Nie ma się co przejmować. Ja przecież ją tak kocham, że to, co ona robi, to wszystko jedno ją kocha, zobaczcie, nic się nie przejął. W ogóle go to nie ruszyło. Mówi, ja ją kocham. Ona robi to, co chce, ja i tak ją kocham. Wszystko jedno, jak ona żyje, jak ona postępuje. Myśmy pomyśleli, to może on taki Sandra, nie, jak ona. Może on też też ma na Bogu i dlatego mu nie przeszkadza, że ona tak sobie tam z kimś, kimś innymi. Bo jakby ją kochał, to by się przejął chyba. To by chyba jakiś gniew na nim wziął. To by poszedł i tam temu w nosa dał. A tą to żonę to chyba by coś z nią zrobił. No. I chyba by tak nie, nie, nie przeszło po nim lekko. To chyba by tak sobie nie, nie powiedział. A nie ona nas robi. Co tak, chce. Ja ją kocham. Fanny, my jesteśmy takim wspaniałym. Jeśli ktoś kogoś kocha. To ta miłość. Nie jest miłością. Która jest obojętna. To jak ta druga strona postępuje szczególnie w stosunku do nas i kiedy mówimy o gniewie Boga kiedy Słowo Boże mówi, że On jest Bogiem zazdrosnym to wynika to z, z tej intensywności Jego miłości do swojego ludu Bóg tak kocha swój lud i jest tak, tak pragnie wyłączności miłości swojego ludu że kiedy Jego lud w jakikolwiek sposób dryfuje w jakiekolwiek inne kierunki, to Bóg nie pozostaje obojętny. To Bóg nie zakłada rąk i mówi, troszkę podryfują i wrócą. Ale jak tu czytamy, zapłonął gniewem, kiedy zobaczył ich postawę. Jego serce aż się zagotowało w nim. To wyrażenie, które tu jest użyte jest takim bardzo intensywnym, silnym wyrażeniem, które oznacza, że ten gniew aż kipiał w Bogu. Że on był pełen gniewu, przejęty tym wszystkim, co się działo. To nie była taka postawa, że Pan Bóg w niebie wiedząco o wszystkim od początku do końca po prostu nie ma żadnych emocji wo wobec tego, co dzieje się wobec jego, wśród Jego ludu. Ale kiedy Bóg zobaczył tą ich niewierność, kiedy zobaczył, że oni zaczynają rozluźniać relacje z Nim, a zaczynają kroczyć za tamtymi bożkami, zaczynają im służyć, to Jego serce zapłonęło gniewem. I to nam pokazuje, że Bóg prawdziwie kocha swój lud. Taki mąż, który by z obojętnością podszedł do niewierności żony, nie jest mężem, który kocha swoją żonę. Ale każdy, który kocha swoją żonę, przejąłby się jakąkolwiek najmniejszą formą jej zdrady. Gdyby się tylko dowiedział, że ona nawet niekoniecznie była na dansingu z kimś, ale ukryłaby, że z kimś się spotkała gdzieś tam na ulicy i tam gdzieś poszła z nim do kawiarni i coś tam robiła i nigdy nie powiedziałem tego, to już by mnie to dotknęło, jeśli kocha moją żonę. Że wiem, że ona gdzieś tam, coś tam z kimś, a mi tego nie mówi. Nie jak wy, ale ja to jestem zazdrosna, moja żona. Nigdy nie miałem powodów, żeby, wiecie, cokolwiek jej zarzucić absolutnie, ale sobie nie wyobrażam, żeby, wiecie, gdzieś tam byśmy razem poszli i z jakimś obcym facetem ona miała tańczyć, czy coś takiego. Nie mam mowy. Ona jest moja, koniec. Żaden inny facet nie będzie dotykał jej. I nie byłoby dla mnie obojętne, gdybym dowiedział się, że cokolwiek jest nie tak. I Bóg nie jest obojętny na to, co się dzieje w naszym życiu, bracia i siostry. To nie jest tak, że my robimy sobie to, czy tamto, yy, oglądamy coś, czy słuchamy czegoś, czy zajmujemy się czymś, czy naszym myśli, krążą w jakieś rzeczy, a nasze serca nie są wobec Niego takie, jak powinny być i że Bogu nie zależy. Ale jeśli zapłoną gniewem na Izraela, to czy sądzimy, że nie płonie gniewem na tych, którzy w Jezusie Chrystusie doświadczyli daleko większej łaski? Otrzymali daleko większy dar niż tamci. Otrzymali daleko więcej w Jezusie Chrystusie. I dzisiaj to depczą. I dzisiaj na tym nie zależy tak bardzo jak na rzeczach tego świata. I dzisiaj tak nie, nie, nie dążą i nie tęsknią i nie szukają więcej z tego wszystkiego, co Bóg ma dla nich, bo są zajęci gonitwą za rzeczami tego świata. I czy my sądzimy, że Bóg na to patrzy z zimną obojętnością i mówi najważniejsze, że są zbawieni, najważniejsze, że podnieśli rękę na ewangelizacji, Najważniejsze, że się Tak Jakoś to będzie. Czy tak myślimy, że tak Bóg nas kocha? Że taka jest Jego miłość? Czyż nie czytamy w Nowym Testamencie, że zazdrośnie chce mieć tylko dla siebie Ducha, którego dał, dał nam mieszkanie? Któremu dał w nas mieszkanie? Zazdrośnie tylko dla siebie. To jest ten sam Bóg. To nie jest tak, jak niektórzy myślą, że Bóg w Starym Testamencie to jakiś taki potwór, który nagle w Nowym Testamencie się przemienił i stał się dobrym, łaskawym i moralnym Bogiem. Jest jeden Bóg. Ten sam Bóg. Bóg tak jak wtedy płonął gniewem, tak i dzisiaj płonie gniewem. Tak jak wtedy nie było mu obojętne, co robią jego dzieci, taki dzisiaj nie jest mu to obojętne. I grzech ma zawsze, nie pociąga za sobą zawsze bolesne konsekwencje. I Bóg, który jest miłością, nie pozostawia bez kary swoich nieposłusznych synów, tak jak im poprzysiągł. Zobaczcie, w wierszu 15 czytamy jak zapowiedział Pan i jak im poprzysiągł. A więc Bóg to co tutaj robi, to nie jest nagło jakiś jego wiecie yy, nagle Pan Bóg stracił panowanie nad swoimi nerwami i się zagotował i się spienił i zapłonął gniew i on nagle wybuchnął na nich a nim, Czego Ty chcesz, Panie Boże? Przecież ty, ty, ty nic nam nie powiedziałeś i nie ostrzegałeś nas. Nie. Przymierze Boże opierało się na Bożych obietnicach. I z jednej góry były te wszystkie pozytywne obietnice. Które podążały za warunkiem. Jeśli będziesz słuchać głosu Pana, jeśli będziesz podążał Jego drogą, jeśli posłusznie będziesz czynił wszystko to, co Ci nakazuje, wtedy będziesz błogosławiony tak, że się będzie przelewać. Będziesz tak błogosławiony, że wszystkie narody wokół będą się za głowy trzymać, patrząc na Twoje błogosławieństwo. To ja parafrazuję trochę. Ale sens tam jest taki, że będę Ci błogosławił we wszystkim. W polu, w domu, w pracy, w zdrowiu. We wszystkim będę Ci błogosławił. Bóg mówi. Jeśli będziesz mi posłuszny. Ale to nie koniec przymierza. Ten sam Bóg chciał nie dalej, ale z drugiej góry jeśli nie będziesz zaś słuchał głosu Pana. Może nie będę tym razem parafrazował. Przeczytajmy te słowa. Trzecia Księga Mojżeszowa. 26 rozdział. Od piętnastego wiersza.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 który zapowiada im te obfite błogosławieństwa, oparte na tym samym przymierzu i ich wierności Bogu i posłuszeństwie. Ten sam Bóg mówi, jeśli nie, jeśli jak tutaj widzicie, będziecie, będziecie tak podchodzić do mojego prawa, wtedy co ja Was za nie uczynię, nawiedzę Was trwogą. Będziecie się ciągle obawiać, będziecie mieć ciągle niepokój w sercach, będziecie mieć ciągle lęk. Na wiedzę was trwogą, wycieńczeniem i gorączką, które wyniszczają oczy i trawią życie. Daremnie będziecie siać swoje ziarno, bo zjedzą je wasi nieprzyjaciele. I zwrócę moje oblicze przeciwko wam i będziecie pobici przez waszych nieprzyjaciół. Panować będą nad wami wasi przeciwnicy. I rzucicie się do ucieczki, choć nikt was nie będzie ścigał. A jeżeli mimo to nie będziecie mnie słuchać, to nadal was smagać będę siedmiokrotnie za wasze grzechy. Złamie, zobaczcie, jaki jest cel tego wszystkiego. To samo, co dzisiaj w tym psalmie, żeśmy rozmawiali na początku. Złamie wyniosłą pychę waszą. I uczynię wasze niebo jak z żelaza A ziemię waszą jak ze spiżu. Daremne będą wysiłki wasze Ziemia wasza nie wyda swego plonu A drzewo tej ziemi nie wyda swego owocu A jeżeli będziesz postępować wobec mnie opornie I nie będziecie, mnie, nie będziecie chcieli mnie słuchać Pomnożę siedmiokrotnie ciosy na was za wasze grzechy, ześlę na was dzikie zwierzęta, a te pozbawią was dzieci i wytępią wasze bydło oraz uszczuplę waszą liczbę, tak że wasze drogi opustoszeją. Jeżeli przez to nie dacie mi się pouczyć, zobaczcie jaki jest cel, cały czas jest ten sam cel: skruszyć ich, pouczyć ich, nawrócić ich, uświadomić im, Dokąd zmierzają Ale jeśli nadal się macie pouczyć I będziecie postępować wobec mnie opornie To również ja postąpię wobec was opornie Także ja uderzę was siedmiokrotnie za wasze grzechy Sprowadzę na was miecz, który pomści złamane przymierze A gdy zbierzecie się w waszych miastach Ześlę na was zarazę I będziecie wydani w ręce wroga A kiedy złamie podporę waszego chleba dziesięć kobiet będzie piec wasz chleb w jednym piecu. Będą wam wydzielać chleb na wagę. Wy zaś będziecie wprawdzie jeść, ale się nie nasycicie. Jeżeli po tym słuchać mnie nie będziecie i będziecie postępować wobec mnie opornie, to ja wystąpię z gniewem przeciwko wam i także ja ukażę was siedmiokrotnie za wasze grzechy. Będziecie jeść ciało waszych synów Również ciało waszych córek jeść będziecie i wiecie, że dokładnie miało miejsce w historii Izraela. Że w ich odstępstwie, w ich nieprawości Bóg dokładnie te wszystkie rzeczy na nich zesłał. Łącznie z tym, że jedli własne dzieci z głodu. Spustoszę wasze wzgórza i rozwalę wasze obeliski. I rzucę wasze trupy na rozwaliska waszych bałwanów i obrzydzi was sobie moja dusza. Obrócę wasze miasta w ruiny I spustoszę wasze świątynie I nie będę wochał woni waszych ofiar Drogi braci i siostro Czyż nie lepiej upamiętać się za pierwszym ciosem? Czyż nie lepiej odwrócić się od naszego grzechu Kiedy słyszymy wezwanie Bożego Słowa? Czyż nie lepiej odwrócić się kiedykolwiek dostrzegamy jakąś Jakiś, jakiś niepokój w naszych sercach, kiedy widzimy, że nasza relacja z Bogiem nie jest taka, jaka powinna być, kiedy widzimy, że nasze zbawienie już nie jest tak stabilne, jak było kiedyś, ale zaczynamy się zastanawiać i wahać, nie wiemy, co z nami będzie, kiedy Bóg zaczyna do nas zsyłać na nas te kary, czy chcemy czekać, aż nas zepchnie nad nornym sztoku? Jak długo chcemy się opierać, jak długo chcemy czekać? Na jaki wielki znak chcemy czekać, aby odrzucić od siebie? To, co jest źródłem naszej zagłady i źródłem Bożego gniewu i źródłem Jego rozpalonego, rozpalonej zawiści jak długo chcemy zwlekać czy myślimy, że Bóg nie będzie nas tak karał jak ich karał czy myślimy, że dzisiaj możemy oprzeć się na łasce i sądzimy, że łaska jest przyzwoleniem na, nasze, na naszą niewierność i na nasze robienie tego, co nam się podoba. I mówimy, że pod łaską jesteśmy, a nie pod zakonem. Czy, taka, czy to jest sens łaski? Czy to jest znaczenie łaski? Czy łaska po to nam była dana, żebyśmy tak postępowali, tak myśleli i tak się usprawiedliwiali? Biada. Jak Juda pisze w swoim liście, tym, którzy obracają łaskę naszego Boga w przyzwolenie nieprawości. Piada, piada takim ludziom, którzy łaskę Boga obracają w nieprawość i myślą, że mogą czynić bezbożność i że Bóg w swej łasce ich zrozumie i im wybaczy. To jest kompletne przewrócenie do góry nogami tego, po co łaska Boża została dana. Paweł napisał w liście do Rzymian, jeżeli jesteście pod łaską, to grzech nad wami nie panuje. To jest wynik łaski i bycia pod łaską. Nie przyzwolenie na grzech, nietolerowanie grzechu, nie sądzenie, że grzech już nie jest tak poważny, jak był w Starym Testamencie, że już nas to nie spotka, co ich spotkało, ale łaska, jeśli faktycznie jesteśmy pod łaską, a nie pod zakonem, Rezultatem tego jest to, że nie jesteśmy w niewoli grzechu Taki jest rezultat bycia pod łaską Jeżeli ktoś żyje w grzechu I toleruje grzech I usprawiedliwia grzech łaską Bożą Taki człowiek jest pod zakonem właśnie I zakon go osądza I jest winny grzechowi I umrze z powodu swojego grzechu Jeśli ktoś jest pod łaską Nad takim już zakon nie panuje Bo oni nie są pod niewolą grzechu Dlatego zakon nie ma nad nimi mocy Dlatego zakon ich nie osądza, bo oni są pod łaską i ta łaska daje im wolność od mocy grzechu. Jeśli tego nie doświadczamy, to wcale nie jesteśmy pod łaską, ale jesteśmy pod zakonem. I pod gniewem zakonu, i pod sądem zakonu. Musimy dobrze to przemyśleć, bracia, siostry, aby łaski Bożej nie obracać na naszą własną zgubę. Ten Bóg miłości, ten Bóg, który chce błogosławić swój lud który powiedział zawarł z nimi to przymierze, nie po to, aby ich zniszczyć, ale zawarł to przymierze, aby byli błogosławieni i byli błogosławieństwem dla wszystkich innych narodów. Ten sam Bóg powiedział, jeśli zaś nie będziecie wierni, to wiedzcie, że to wszystko Was spotka. I jeszcze wszystkiego nie przeczytałem. Możecie jeszcze przeczytać całą drugą listę w V Księdze Mojżeszowej, 28 rozdziale, od 15 do 68 wiersza cała lista przekleństw strasznych przekleństw i to warto, żebyśmy my to poczytali wiecie, to są księgi, których my rzadko kiedy czytamy kto z was ostatnio czytał trzecią księgę Mojżeszową o tych wszystkich przepisach o tych wszystkich trendowatych jak tam, co tam zrobić, jak ma trąd jak gdzie tam, to oczyszczenia to obmywania, te zabijanie ptaków to... kto to czyta dzisiaj? a powinniśmy bo to jest Słowo Boże. Bo to ten sam Bóg, który przemawia przez Jezusa Chrystusa do nas. Ten sam Bóg przemawia nas w słowach, w słowach tej księgi. I powinniśmy czytać, nawet jak nam ciężko to czytać i nawet jak nam się wydaje na początku może, że niewiele z tego czerpiemy, to powinniśmy tego czytać. Ja sobie wziąłem postanowienie, że zwrócę do tego zwyczaju, że co roku całą Biblię chcę mieć przesłuchaną albo przeczytaną. A jeśli da to kilka razy. Całą Biblię, nie to, że tylko tam wiecie pewne księgi, których się chętnie, dobrze, przyjemnie słucha, ale wszystko od początku do końca, od deski do deski. to ten sam Bóg mówi, nie możemy lekceważyć ani jedną jutą, ani jedną kreską z zakonu. Pan Jezus powiedział, biada komukolwiek, kto by to odjął, kto by to odłożył na bok, kto by uważał, że nie musi już tego dzisiaj czytać i rozważać. Musimy widzieć Boga takim, jakim jest musimy mieć ten święty lęk przed Bogiem i tą świętą obawę przed Nim żeby Jego sobie tak traktować że my teraz możemy Mu służyć i służyć jakimś innym bożkom że my możemy sobie na dystans z Panem Bogiem żyć i że my możemy sobie w jakiejś niewierności postępować i sądzimy, że to Boga nie rusza nie znamy naszego Boga nie wiemy, że On jest Bogiem w którym wszystkie emocje które nam dał w Nim są w całej pełni poza wszystkim, co grzeczne oczywiście w nas jest. To nie jest wynikiem Jego daru, ale jest wynikiem naszego skażenia. Ale gniew, ale zazdrość, ale ta, ta święta wierność Boga. To, to Biblia pełna jest takich opisów. A więc baczmy, bracia, siostry. Baczmy, jaki, jaki będzie skutek naszego postępowania, naszego lekkiego podchodzenia do tych kwestii. Wiedzmy, że Bóg nie pozostawi nas bez kary. Bóg nie pozostawi nas w takim stanie, jeżeli my zaczniemy dryfować gdzieś, jeśli my zaczniemy odchodzić. Jak tutaj widzieliśmy w tej księdze w sędziów, Bóg ich utrapił bardzo. Wydał ich w ręce ich upieżców. Dokądkolwiek wyszli, wszędzie ręka Pańska była przeciwko Nim na ich nieszczęście. Wyobrażacie sobie, żeby Bóg był przeciwko nam, na wszystkich naszych drogach? I cokolwiek robimy, On wydaje nas naszym wrogom? Że pozwala szabanowi nas dręczyć? Że pozwala lęką i obawą opadać nasze serca? Na nasze nieszczęście? I utrapił ich bardzo, czytamy. Utrapił ich bardzo, tak jak im zapowiedział, tak jak im poprzysiął. Bóg jest wierny temu. Bóg jest wierny. Ostrzegał ich, zapowiedział im to. I wypełnił tak, jak, jak, jak zapowiedział. Lecz, czytamy, że co oni... Co robili? Oni jęczeli. Jęczeli, utrapieni. Wiersz osiemnasty. Skarżyli się. To wyrażenie tutaj Pan ulitował się nad ich skargami, to, to wyrażenie skargami, to, to, to jest słowo, które oznacza takie biedanie, takie jęczenie. O jak mi źle, o jak mi ciężko, o jak, jak, jak, jak, jak, jak jestem utrapiony. Kiedy Bóg ich doświadczył, kiedy Bóg ich utrapił, kiedy Bóg ich dotknął tymi szczami, oni jęczeli. Nawet nie, nie, nie czytamy tutaj, żeby modlili się do Boga, żeby o ratunek, coś takiego. Nawet czegoś takiego nie czytamy tutaj. To nie znaczy, że tam nie było jakiegoś elementu. To nie znaczy, że nie było tam w Izraelu żadnego, który by wołał to. Nie chcę tego powiedzieć, ale to, ten wiersz tego nie mówi. Ten wiersz po prostu mówi o ich jęku, o ich, o ich skargach na ich los, o ich utrapieniu. Och, jakże mi jest ciężko, o jakże mi jest źle, o jakże ja jestem ciągle smutny, ciągle nie mam radości, ciągle i, i, i, i Bóg to widział. Bóg się nad nimi użalił. I Bóg się nad nimi zlitował. Bóg nie mógł tego dłużej znieść. Zobaczcie, to jest niesamowite, że Bóg, który uniósł się w gniewie i który dotknął ich tymi boleściami, kiedy zobaczył, że oni płaczą, kiedy zobaczył, że jest im tak ciężko, że oni tak wzdychają, Bóg się użalił nad nimi. Bóg się użalił, zlitował. To nie znaczy, że Bóg zapomniał ich wszystkie przewinienia, że teraz, no dobra, to zmarzemy to wszystko, co było i wszystko zaczynamy od Nie, nie. Ale Bóg nie mógł yy, znosić tego ich cierpienia i tego ich zmagania. Tutaj widzimy to, ten, ten, ten, ten, ten, ten prawdziwy obraz Boga. Boga, który jest święty, który jest prawy, który nie pozostawia swoich dzieci bez karania, ale którego serce płacze, kiedy jego dzieci płaczą. Tak jak dobry ojciec, który musi wklepać nieraz swojemu synowi, ale nie czyni tego z radością, nie czyni tego z jakimś satysfakcją. Ale czyni to, kiedy to dziecko płacze, kiedy to dziecko przyczy, to, to, to serce ojca jest rozdarte. Ale on wie, że musi dodać ten cios, żeby to dziecko się nawróciło, żeby to dziecko się upamiętało, żeby nie czyniło tego zła. Ale to nie jest tak, że ten ojciec znajduje w tym radość. Tak samo Bóg nie znajdował radości w utratnieniu swoich dzieci. Nie znajdował radości. Nie znajduje dzisiaj, kiedy nas doświadcza kiedy nas uderza. Nie znajduje w tym samym radości. On znajduje radość w owocu, który widzi. I w tej nadziei nas uderza, oczekując owocu upamiętania, oczekując owocu przemiany życia. Ale kiedy my płaczemy, kiedy my wzdychamy, kiedy my nie mamy radości w Panu, kiedy my cierpimy, to On się użerał. Użala. I widzimy, że to jego użalenie nie było takim użaleniem się bezowocnym, bez jakimś bez działania. Ale kiedy Bóg się użalił, to co czytamy dalej? Wzbudzał im sędziów. Wzbudzał im sędziów. Żeby chociaż na trochę dali im odpocznienia. Żeby chociaż na trochę dali im ulgę. Żeby zobaczyli, że Bóg nadal ich kocha. Żeby zobaczyli, że Bóg się o nich troszczy. Widzicie, to jest, to jest jakże to jest tragiczne, kiedy wierzący ludzie, kiedy Bóg uratuje ich z nieszczęścia. Kiedy Bóg uratuje ich z ich, z ich kłopotów, uratuje ich z ich doświadczeń. Zamiast naprawić swoje drogi, oni myślą, że no to znaczy, że wszystko już jest OK. To znaczy, że no już minęła ta burza, już minęła ta presja, już jakoś jest dzisiaj trochę lepiej. I zamiast nawrócić się do Boga mocniej, to co robimy? Co oni zrobili? Po śmierci sędziego odwracali się wiersz 19 i postępowali jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej niż ojcowie. To jest, to jest niesamowite. Kiedy my zamiast w tym odpocznieniu, które Bóg nam da, zamiast w tym wyzwoleniu, które Bóg nam da, zamiast w, tym, w tej odpowiedzi, jeśli tak postąpi, bo to wiadomo, że to nie zawsze jest dokładnie w, taki, w takiej kolejności to wszystko się dzieje. To jest obraz tutaj pewien duchowych prawd. Ale zobaczcie, kiedy kiedy jesteśmy utrapieni, kiedy, kiedy, kiedy jesteśmy obciążeni zaczynamy, zaczynamy yy, w tym właściwym kierunku wreszcie. Pokory. Świadomości, że, że, że tutaj zbłądziliśmy. I Bóg się zlituje I Bóg nas ratuje. I my, no to już można teraz się rozluźnić. Zamiast doprowadzić to dzieło pokuty do końca, zamiast rzeczywiście nawrócić się i powiedzieć, Panie, odstępuję od tych bożków. Bo teraz się wezmę na tych i teraz zacznę ich znowu przepędzać, teraz zacznę znowu, po ziemię dla Ciebie to ma być Twoja święta ziemia. Nie. Niejednokrotnie jest tak, że ludzie coraz bardziej, coraz bardziej się zatwardzają. I pomyślmy, jak daleko poważniejszy jest ich stan za każdym takim przejściem kiedy są doświadczeni przez Boga, kiedy słyszą Boże Słowo, które wzywa ich do pokuty, wzywa ich do nawrócenia, a oni jednak mówią nie. I jednak próbują zbronić swoich racji, próbują się tłumaczyć, próbują się jakoś yy, tak zabezpieczyć, żeby nie utracić tego, co wydaje mi się, że jest ich źródłem jakiegoś szczęścia, jakiejś wartości, co jest tak naprawdę bożkiem, który ich dręczy i który nimi rządzi. każdym razem toną coraz głębiej. Widzicie, jeśli my się nie upamiętamy dzisiaj z grzechu jakiegoś, to nie jest tak, że pozostaniemy na tym etapie tego grzechu, ten grzech pociągnie ze sobą kolejny grzech. Kiedy Adam i ja nas zgrzeszyli, pamiętacie zaraz jakaś ja się posywała cała wina kolejnych rzeczy? To nie było tak, że oni tylko ten jeden grzech popełnili już do końca życia z tym jednym grzechem, wiecie, żyli, nie? Kiedy grzech wszedł na świat, to nastąpiło skażenie, które zaraz się zaowocowało. W tym zaczęli się chować, przed Bogiem, Zaczęli już nie ufać Bogu. Zaczęli wstydzić się siebie wzajemnie. Zaczęli się oskarżać. To on, to on. Potem ich synowie, jeden drugi, jego zabił. I to zło zaczyna się rozwijać. Jest jak fala, która coraz większą przybiera siłę. I myślimy, że w naszym życiu jest inaczej? Że jeśli my tolerujemy jakiś malutki grzeszy, to tak tylko ten malutki grzeszek w naszym głupim niemaniu malutki grzeszek. Że tak to pozostanie? Nie. Jeśli cokolwiek będziemy tolerować, to wiedzmy, że to będzie nabierać na sile. To, to będzie coraz tego więcej. To będzie gromadzić kolejne rzeczy. To będzie wzmagać się na sile. I grzech będzie pociągał za sobą kolejny grzech. Jeśli my się nie upamiętamy, za każdym razem będzie coraz gorzej. I coraz gorzej, i coraz gorzej. I historia Izraela z tego ilustracją. Tu widzimy ciągle tę ilustrację. Bóg posłał im proroków, Bóg im daje przewodzenia, Bóg czyni cuda. I oni... Coś tam się dzieje, co... A potem z powrotem się zatwardzają. I jeszcze gorzej. I jeszcze gorzej z nimi jest. I coraz gorzej. Sprawdźcie siostro, wierzę, że to dzisiaj poselstwo, które Bóg do nas ma, to takie, abyśmy nie igrali z ogniem abyśmy nie chodzili w błędnym kole w naszym życiu. Jeśli dostrzegasz w swoim życiu symptomy tego, o czym dzisiaj tutaj mówimy, czy dostrzegasz może jakieś nie tylko symptomy, ale poważną chorobę w swoim postępowaniu i w swoim doświadczeniu, to wierzę, że Bóg tutaj przez to słowo pokazuje nam, że jeśli się nie upamiętamy, to będzie miało poważne konsekwencje. Że to nie zostanie bez kary, to nie zostanie bez rezultatów w naszym życiu, a z drugiej strony myślę, że w tym fragmencie widzimy tą miłość Boga. Widzimy, że Bóg karcąc nadal chce przebaczyć, chce uratować, chce zbawić. Po to wzbudza tych sędziów, żeby pokazać im, że On jest ich zbawcą, że On jest ich ratunkiem, że On ma dla nich wyzwolenie, że nie musisz chodzić w kółko, że nie musisz żyć w tym błędnym kole i zginąć tam. Ale Bóg cię może wyrwać. Bóg może dać Ci wyzwoliciela jeśli wtedy przyjmiesz to wyzwolenie, jeśli zwrócisz się do tego, który jest Twoim wyzwolicielem, jeśli skorzystasz z Jego zbawienia, jeśli skorzystasz z Jego mocy, nie musisz wracać do tego. Nie musisz się pogrążać. Ale możesz zacząć zdobywać kanał, który Bóg przeznaczył na nasze dziedzictwo. Ziemię mlekiem i miodem płynącą. Ziemię Jego błogosławieństwa. Ziemię Jego chwały. Ziemię, w której możemy doświadczać wszystkiego, co On ma dla nas i być świadectwem dla wszystkich innych narodów wokół nas powstańmy proszę do modlitwy kochany nasz Ojcze Jakże wielkie. Jakże wielka jest nasza odpowiedzialność przed Tobą. Gdyż jak ten, kto wiele otrzymał, do tego też wiele się żądać będzie. Jakże wiele otrzymaliśmy. Jakże w różnoraki sposób przemawiasz do nas. Jakże my się ostaniemy, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Jakże my u, u, unikniemy kary, jeśli my dzisiaj zlekceważymy to zbawienie, które nam oferujesz w Jezusie Chrystusie z naszej niewierności, z naszej pobieżności, z naszej płytkości, z, naszej, z naszego odstępstwa? Panie, daj byśmy dzisiaj słysząc Twój głos nie zatwardzili naszych serc. Nie usztywnili naszych karków, nie próbowali z Tobą się spierać i kłócić, przedstawiać Tobie naszych bzdurnych argumentów. Ale daj, Panie, abyśmy w pokorze rozmyślali nad tym, co Ty do nas mówisz. Nie tym, co ja tutaj powiedziałem. Niekoniecznie to wszystko było do każdego z nas. I... Ty sam, Panie, ufamy, że mówisz do naszych serc, kiedy Twoje Słowo jest zwiastowane i Ty wiesz, co każdego kogo powiedzieć. Daj, byśmy usłyszeli to, co mówisz do każdego z nas. Jakbyśmy zobaczyli te sfery w naszym życiu i te kwestie w naszym życiu, do których dzisiaj przemawiasz, i które dzisiaj chcesz nas zdjąć, które chcesz nas uwolnić i które chcesz dać nam Twoje wyzwolenie. Abyśmy nie zginęli, abyśmy się nie pogrążyli jeszcze w jeszcze większą bezbożność, abyśmy nie, stali się jeszcze, nie stanęli w jeszcze gorszym położeniu niż dzisiaj jesteśmy. Ale raczej byli zbawieni, raczej byli ustawieni, raczej doświadczyli Twojej przemiany i w mocy Twojego Ducha oglądali Twoje zwycięstwo w naszym życiu nad wszelkim wrogiem, nad wszelkim przeciwnikiem. przemawiaj na naszych serc i teraz przez ducha Twojego oświecaj nas daj byśmy niczego nie chowali w naszych sercach daj Panie byśmy nie chowali niegodziwości ale poddali się Twojemu światłu, pozwolili Tobie prześwietlić nas widząc jakiekolwiek zło przyjdę Ciebie Panie prosząc o Twoją litość o Twoją łaskawość, o Twoje miłosierdzie nad nami, o Twoje przebaczenie i wyzwolenie nas, abyśmy nie służyli grzechowi abyśmy nie naśladowali tego świata abyśmy nie chodzili według modły tego świata, który ginie ale byli przemienieni ale byli Uświęceni. Ożywieni. Prosimy, kochany ojcze, prosimy w imieniu Baba Jezusa Chrystusa przemawiać w Was. Nie, byli, no nie nie przyszły, nie musiały przyjść na nas jakieś bardziej bolesne uderzenia. Tak byśmy usłuchali Twojego słowa, tak byśmy, widząc już to, co już, co już uczyniłeś, wzięli sobie to do serca. Czym prędzej osądzili same w siebie, czym prędzej odwrócili się od słucha. Chrystusa, Chrystusa.